Sławek powiedział, że jestem Sławek z daleka, a jesteśmy koledzy. I kiedyś zdarzyło się tak, że mieszkaliśmy w jednym pokoju przez jakiś czas ja na łóżku powiem na podłodze no teraz tak, mi było po, po, tu z tego może e, e, się przedstawię bo naprawdę nie, nie jestem aż tak z daleka jestem szwagrem, tak, Dobrze my? Kasi, Kasię znacie, tak? no, także no e, poza tym nie jestem aż tak z daleko, że dlatego nie jestem aż taki daleki dlatego, że mimo tego, że my pierwgrzymujemy na różnych ścieżkach mamy coś wspólnego imię Jezusa i tak jak tu już bracia mówili, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Jak mówi dziś pismo, e, usprawiedliwienie więc z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. E, I wierząc, tak jest napisane, że. Z, z uczynku zakonu nie może być usprawiedliwiony żaden człowiek, ale my przez wiarę w Jezusa Chrystusa jesteśmy usprawiedliwieni. A jeśli ja tutaj przyszedłem, to się chciałem po prostu schować gdzieś tam z tyłu, bo też mi się wydaje, że mam coś wspólnego z Wami. Czasami przechodzimy przez jakieś bolesne sytuacje. Czasami nasze serce jest trochę poranione. Czasami może gdzieś tutaj krwawi. Może, może gdzieś się tu łezka... Yy, wydobywa z oka. I w takich sytuacjach czasami chcemy gdzieś się tam schować, być nakarmieni Słowem Bożym i nie chcemy może nawet z nikim rozmawiać. Czasami ja mam taką tendencję, że się trochę zamykam w sobie. Ale tak sobie pomyślę, pomyślałem, że jak Paweł poprosił, żeby się czymś nie podzielić, właśnie, właśnie na przekór sobie chciałem się podzielić pewną myślą, którą Bóg mnie teraz pociesza i chciałbym podzielić się co z tymi, którzy właśnie może przechodzą przez taki trochę trudniejszy czas. Ja ostatnimi czasy czytam Księgę Daniela. Jeżeli byście chcieli, może otworzyć pierwszy rozdział. Ja nie będę długo czyta, dużo czytał, dlatego że to jest druga księga, ale taki może jeden werset albo dwa wersety z tej księgi przeczytam i też fragment psalny potem też przeczytam. Więc pierwsza księga, Księga Daniela, pierwszy rozdział. I kontekst jest taki, że to jest kilku takich głównych bohaterów. Tu się pojawia na arenie Daniel i jego przyjaciele. To są chłopcy, którzy zostali uprowadzeni z Judy. Chłopcy, nie jacyś byle jacy chłopcy. Oni albo byli z rodziny króla, albo z rodzin szlacheckich. W tym czasie to był bardzo to był bardzo trudny czas, bardzo trudna sytuacja, dlatego że dziesięć plemion już Izraela zostało uprowadzonych, a król Nebuchadnezar, o którym tutaj też mowa, nie był jakimś sobie przyjemnym królem. On był kimś w rodzaju Hitlera, kimś w rodzaju Stalina. On miał bardzo taką prostą strategię. Albo zabić... Albo przesiedlić. Na przykład tutaj Was mogły przesiedlić gdzieś tam, Was tutaj w inne miejsce. I wiecie co to były tragedie ludzkie? Na przykład ci chłopcy prawdopodobnie potracili rodziny. Ich rodzice prawdopodobnie już nie żyli. Być może oni widzieli na własne oczy jak ich rodziny były zabijane. I ja, kiedy właśnie ostatnimi czasy Czytałem tę księgę, to sobie myślałem o tym Że czasami w naszym życiu może się tak zdarzy, że, Czasami się tak zdarza, że Coś, co było może naszą nadzieją Tak jak dla nich Nadzieją był Izrael, świątynia To była chwała, ich, ich nadzieja, ich chwała Ich domy, ich ogrody I to wszystko Legło w gruzach I wiecie co, tak skracałem Mówię, kto jest na moim sercu Ale tak, chciałem tak pokrótce tak podsumować To czym teraz żyje, prawdopodobnie jak oni tam byli u tego króla, kiedy patrzyli wstecz, to ogarniał ich smutek. I chciałem właśnie się krótko podzielić o dwóch, o dwóch rodzajach smutku. O takim smutku, który nas pognębia i odciąga od Boga, wręcz zabija. O takim smutku, który nas przybliża do Boga. Więc sobie wyobraźcie, że wszystko to, co macie, tracicie. Tracicie rodziny, tracicie życie. Wszystko, jeżeli patrzycie w, w tył, to yy, widzicie dewastację, ruinę, yy, przelew krwi, mówię, yy, więzy rodzinne. To, to, to, to wszystko nie, to już nie istnieje. To już jest, yy, to się skończyło. Wszystko leży w gruzach. I pojawia się pytanie, czy Bóg może coś na tych zgliszczach, na tych gruzach wybudować. I mówiłem o, o tym, że jest jeden rodzaj smutku, taki smutek, który nas pognębia. Jeżeli byście mieli ochotę, też może przytrzymacie tutaj palcem tę dąsienie Daniela, a na chwilę otwórzcie Psalm 137, zobaczcie jak wielki smutek, jak, wielki, jak wielkie zniechęcenie tych ludzi ogarniało. Psalm 137 to piszą, to piszą ludzie, którzy właśnie tak jak Daniel. Zostali przesiedleni do Babilonu. Nad rzekami Babilonu, tam siedzieliśmy <głos> i płakaliśmy na wspomnienie Symonu. Po prostu ogarniał ich jeden wielki smutek. Coś, oni przestali śpiewać. Werset drugi. Na wieżbach w tamtej krainie zawiesiliśmy lutnie nasze, bo tam żądali od nas słów, pieśni. Ci, którzy nas wzięli w niewolę. Ale to nie tylko smutek ten smutek ich nie odciągnął do tego stopnia od Boga, że w ich sercach zrodziła się zawiść, gorycz, czy takie zgorzknienie. Nie wiem, czy mieście coś takiego. Czasem, jak tak smutek Was poniesie, to jeszcze się takie, jakieś inne emocje rodzą. Do tego stopnia, że zrodziła się u nich chęć zemsty. Ale nie byle jaki zemsty. Popatrzcie, to jest chyba jeden ze straszniejszych wersetów w psalmach. Ostatni werset tego psalmu. Błogosławiony, kto pochwyci i roztrzaska niemowlę, niemowlęta Twoje o skałę. Oni tak, życzyli, oni tak życzyli Babilończykom. Tych, którzy ich uprowadzili. Dlaczego aż tak bardzo? Bo prawdopodobnie oni widzieli, jak Babilończycy ich dzieci rozbijali o skalę. Po prostu te obrazy wciąż były żywe przed ich oczyma. Także to jest jeden smutek. Takich smutek, który nas odciąga od Pana. Ale też jest taki drugi smutek. Wiecie, jest napisane, że Bóg stworzy niebo i ziemię i on mieszka, jego tron jest gdzieś tam wysoko w niebie ale też on jest blisko z tymi, których serca są skruszone których serca są złamane. może jesteś smutny w swoim sercu ale wiesz co, warto ten smutek przynieść przed Pana i powiedzieć Boże, ja to składam teraz tutaj na ofierze to moje złamane serce te moje zniechęcenia, te moje smutki bo wiem, że Ty jesteś blisko tych których serca są złamane. Boże, teraz weź to i coś zrób z tym spraw, żeby na tych zgliszczach coś, coś wyrosło. I teraz wracając do księgi Daniela. Daniel został wraz ze swoimi przyjaciółmi uprowadzony i mówię, jego potencjalny zwierzchnik, król Nebuchadnezar, nie, nie był kimś przyjemnym. To był tyran, tak jak Hitler. I Pierwszy test, przez który Daniel przeszedł, to, jak pamiętacie, test, e, test jedzenia, albo nie jedzenia, coś związanego z pokarmem. E, zaoferowano, właściwie kazano e, tym młodzieńcom spożywać pokarmę ze, ze stołu króla e, babilońskiego I Daniel wraz, e, wraz ze swoimi przyjaciółmi odmówili. Bóg się do tego przyznał i dalej jest taka... Przepraszam, ciebie już żeby yy, szybciej. Y, to jest taka sytuacja, że on staje przed królem. W pierwszym rozdziale y, w dziewiętnastym wersecie jest napisane i król rozmawiał z nimi, a nie znalazł się wśród nich wszystkich tak jak Daniel, Ananiasz, Mieszal i Azariasz. I tak poszli na służbę do króla. Innymi słowy oni mieli interwiu u króla i przeszli to interwiu. Dostał pracę z bardzo wysokiego urzędnika. Jak myślę o tym, jak się on mógł czuć? Znowu dwa rodzaje smutku. Z jednej strony mógł się czuć w ten sposób. Nie. Ja chcę stąd uciec. Nie będę służył komuś, kto zabijał moją rodzinę. Nie będę czynił czegoś wbrew sobie. Słuchajcie, on postanowił być wierny Bogu. Nie patrzymy na ten smutek właśnie z psalmu 137, ale postanowił być wierny, wierny Bogu. Bo ja głęboko wierzę, że jeżeli my idziemy z Bogiem tak dzień w dzień, pomimo naszych zniechęceń, to Bóg tak promyk za promykiem wlewa do naszych serc nadziei i potrafi nas przenieść przez nawet e, takie wygnanie babilońskie. Nie jest tajemnicą to, że my jako Kościół dzisiaj żyjemy w podobnych czasach. Pośród nas jest taki Babilon w cudzysłowiu. I nam też jest ciężko tak jak Danielowi. Mówię, moje serce czasami jest też złamane, ale Bóg jest w stanie wnieść tę nadzieję promyk za promykiem. Pamiętacie Józefa? On był w podobnej sytuacji jak Daniel. Znalazł się z dala od rodziny. Ja sobie czasami próbuję wyobrazić, jak on się czuł, kiedy został wrzucony do, przez swoich braci do tej y, głębokiej y, studni. Y, wiecie, jakie on ma perspektywy? Kiedy patrzę w przód, ściana, studnia. Kiedy patrzę do tyłu, studnia. Żadnej perspektywy. W lewo, studnia. W prawo, studnia. U góry... A, u góry troszeczkę nieba. I To był Bóg. Znaczy, to mu przypominało Boga. To, to, to był ten promień nadziei, chociaż odległość między, to, między nim a Powierzchnią była tak duża, że też nie miał perspektywy. Więc y, podobna sytuacji, prawdopodobnie był Daniel i miał do wyboru zjeść, nie zjeść, być wiernym Bogu czy nie. Zero perspektyw. Patrzysz w, w tył, twoje życie leży w gruzach. Rodzina, wszystko jest w gruzach. Patrzysz w przód, właściwie nie ma perspektyw. Służba jakiegoś króla, który zachowuje się jak Hitler, to jest żadna perspektywa. Ale On postanowił być wierny. Postanowił być wierny. I Bóg jest niesamowity. W momencie, kiedy my postanowimy być wierni, dzień za dniem, dzień za dniem, to On przychodzi i zaczyna budować. Odbudowywać, budować nasze życie. I to On wnosi perspektywy do naszego życia. Podobnie jak w życiu Józefa. Mimo, że nie było perspektyw, ale Bóg przyniósł te perspektywy. Podobnie u Daniela. Nie było perspektyw. A Bóg przyniósł perspektywy niesamowite perspektywy. Przez życie Daniela, już kończąc, król Nebukadnezar przybliżył się do Boga. W czwartym rozdziale jest zapisane jego świadectwo. On pisze, ja, Nebukadnezar. I pisze, że on poznał Boga. Do jakiego, do jakiego stopnia on poznał Boga, ja tego nie wiem. Ja nie mówię, że Nebukadnezar się nawrócił, ale mówię, że tu jest zapisane jego świadectwo. Przez Daniela, przez tego chłopca, który później służył królowi, król Nebukadnezar, który jest właściwie obrazem diabła, tak naprawdę, w wielu miejscach Biblii, on symbolizuje kogoś, kto... Księcia Królestwa Ciemności. Nawet na Nezar przybliżył się do Boga i wysławiał Boga w Biblii. Także ku zachęcie chcę powiedzieć, słuchajcie... Bóg posyła promyk za promykiem. To są te kroki w I bądźmy wierni. Dzień za dniem, a, a wierzę, że nawet jeżeli ktoś z nas przechodzi jakąś trudną sytuację, Bóg jest w stanie nas pocieszyć, zachęcić i dać zwycięstwo, tak jak Danielowi i tak jak Józefowi. Ja już nie będę rozpoczynał kolejnej żadnej myśli, Mhm. ale jedynie y, dodam swoje trzy grosze, że tak powiem nie jakoby to co Sławek powiedział, uważałbym za niewystarczające co bardziej y, jako tutaj moją taką jeszcze krótką y, refleksję na temat tego co usłyszałem y, myślę, że ten pierwszy smutek, o którym y, mówiłeś to, to, to poczucie właśnie straty y, majątku y, rodziny, bliskich jakiejś takiej poczucia bezpieczeństwa y, te wszystkie rzeczy y, myślę, że, że każdy z nas sobie jakoś ceni i, i to nie jest coś z czym komukolwiek z nas byłoby się łatwo rozstać z drugiej strony y, Wszystkie te rzeczy możemy utracić. To, że dzisiaj je mamy, nie jest gwarancją, że jutro je będziemy mieli. Nasze zdrowie. Nie mamy gwarancji, że jutro będziemy zdrowi. Naszą pracę. Nasze rodziny. Możliwość spotykania się, tak jak dzisiaj, swobodnie, z odsłonionymi oknami. Nie mamy gwarancji, że te rzeczy zachowamy. Jest wiele rzeczy na tym świecie, które są cenne dla nas, ale które możemy stracić. I myślę, że to jest coś, co kiedy, kiedy tracimy, Biblia nazywa jako właśnie ten światowy smutek, który może wieść ku śmierci. To znaczy, jeśli my tracąc te rzeczy bezgranicznie poddamy się temu i jakoby te wszystkie rzeczy były wszystkim, co posiadaliśmy. A więc całe nasze życie i to wszystko, co jest cenne jest czymś, co mamy w tym świecie. Jeśli czemuś takiemu się poddamy, takiemu smutkowi, to czytamy, że taki smutek wiedzie do śmierci. Apostol Paweł w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian w siódmym rozdziale mówi albowiem smutek który jest według Boga sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje smutek zaś światowy sprawia śmierć światowy smutek sprawia śmierć i tutaj oczywiście Paweł mówi w kontekście też takiego właśnie smutku związanego z z niechęcią porzucenia grzechu. Ale sobie myślę dalej, jeśli słowo, że mówi nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. To my oczywiście mamy swoją taką religijną właśnie definicję świata i tych rzeczy, które są na świecie. I ograniczamy to do jakichś takich porządliwości ciała i takich rzeczy. Jakkolwiek myśląc dalej o tym, co się dzieje z nami, jeśli miłujemy właśnie pokarm. Jeśli miłujemy spanie, jeśli miłujemy pracę, jeśli miłujemy nasze nawet żony i dzieci. Bardziej niż Boga, te wszystkie rzeczy mogą stać się dla nas przeszkodą temu, żeby kochać Boga. Pan Jezus powiedział, jeśli ktoś miłuje bardziej niż mnie i tam wymienia naszych bliskich, cennych, mówi, nie jest mnie godziem. I tak sobie myślę, że kiedy Bóg czasami w swej suwerenności, w swej mądrości, w swej łasce pozbawia nas tych ziemskich rzeczy. Pozbawia nas tych różnych rzeczy, do których się tak łatwo przyzwyczajamy. Tego, tej wygody i, i tego bezpieczeństwa i takiego jakiegoś, jakiegoś poczucia zabezpieczenia na jutro. Kiedy Bóg nam odejmuje te rzeczy, to łatwo jest nam się pogrążyć właśnie w takim smutku, który wiedź do śmierci łatwo jest nasze serca otworzyć na taką właśnie rozpacz, na takie poczucie, dlaczego to mnie spotyka, dlaczego ja tak cierpię, dlaczego i, i te nieskończone pytania, na które nie mamy odpowiedzi i to może wieść do zgorzpienia, to może wieść do śmierci. Jak słucham tego psalmu 137, to tak brzmi, jakby to oni byli na tej drodze. Po prostu płacz, nie mamy już o czym śpiewać, tylko żeby nam się udało tych babilończyków dopaść ich za te gardła wziąć i pozabijać ich, ich dzieci, wszystko. Po prostu zgorzknieni i rozpacz. Ale chwała Bogu pośród tych ludzi właśnie byli tacy jak Daniel, którzy w pośród tej rozpaczy, którą tak samo jak oni przeżywali, w pośród tego cierpienia ufali, że jest nad tym wszystkim Bóg. I że to przecież nasze grzechy nas tutaj sprowadziły. To nasza nieprawość sprawiła, że tak się stało. Przecież Bóg nas tyle lat ostrzegał. I wiemy, że Daniel był człowiekiem, który znał Słowo. Który znał Pisma. I on wiedział, że to, co się stało, było słuszne. Było sprawiedliwe. I że nad tym wszystkim jest suwerenny Bóg. I jeśli mamy to, to przekonanie, że Bóg jest Bogiem, który zarówno daje dobro, jak i to, co my nazywamy złem, jeśli jest nad nami suwerenny Bóg, to w każdej sytuacji możemy mieć w Nim nadzieję. I słyszałem, czy czytałem o takim, moim zdaniem, dziwnym, ale ciekawym eksperymencie, który został przeprowadzony pewnego razu przez pewnych, jak to się mówi, behawiorystycznych naukowców, czyli takich, którzy badają reakcje na różne zachowania. I oni wzięli takie lądowe szczury i wrzucili je do pojemnika z wodą, gdzie te szczury nie miały wyjścia. Po jednym szczurze wrzucali. I te szczury były w stanie wytrzymać tam, pływając jakieś 17 minut. Po 17 minutach poddawały się i szły na dno. Po jakimś czasie zrobiono kolejny eksperyment. Wzięto kolejną partię szczurów. Tym razem wrzucano je, ale już kiedy już dochodziło do tego momentu, kiedy one już wiecie tarciły nadzieję, prawie miały tonąć, wyciągali te szczury z tej wody i z powrotem wkładali do, kl do klatki, karmili je, yy, dawali im życie. I tak tak jeden po drugim, tak w ten sposób te, te szczury potraktowali. Że uratowali niejako te szczury już tuż przed momentem, kiedy miały tonąć. Następnym razem, kiedy je wrzucono do tej wody, yy, żeby, zobaczcie, jak długo teraz wytrzymają, wiecie ile były w stanie wytrzymać? Nie 17 minut. 36 godzin te szczury walczyły. 36 godzin. Dlatego, że najwyraźniej miały nadzieję, że ktoś ich końcu Tam te szczury pierwsze licone po 17 minutach poddały się i poszły na dno. Te szczury liczyły na to, że ktoś w końcu je wyciągnie. I walczyły, walczyły przez 36 godzin. To mi coś mówi, wiecie? Że taki głupi szczur jeśli tak mogę powiedzieć, ułożę w łożym stworzeniu nauczył się prostej lekcji, że jeśli ktoś go kiedyś uratował, to ma nadzieję, że znowu go uratuje a my, jak często ludzie jesteśmy Bóg nas tyle razy uratował uratował nas z naszego grzechu, śmierci, zagłady tego świata, dał nam Pana Jezusa Chrystusa nadzieję życia wiecznego i wciąż nas ratuje, ile każdy z nas ma świadectw, ile razy nas uratował, ile razy nam pomógł Jakże możemy być ludźmi, którzy stracą nadzieję, jakże możemy być ludźmi, którzy poddadzą się i którzy będą płakać, będą narzekać i jęczeć na to wszystko, co nas otacza, zamiast być ludźmi, którzy mają wiarę, którzy mają nadzieję i którzy, tak, przechodzą przez smutek, ale tak tutaj wcześniej czytaliśmy, smutek, który jest według Boga, który sprawia upamiętanie ku zbawieniu i którego nikt nie żałuje. To jest dobry smutek. Kiedy na tej naszej drodze uświadamiamy sobie właśnie naszą niewierność, kiedy na naszej drodze uświadamiamy sobie, że w tej czy w innej sprawie łamiemy Boże zasady, łamiemy Boże prawa, jesteśmy Bogu nieposłuszni, jesteśmy ludźmi, którzy nazywają się wierzącymi, a postępujemy jak ten świat, to jest nad czym płakać. To jest nad czym żałować. To jest coś, co powinno rozdzielać nasze serca. Tak jak myślę, tamci powinni byli żałować za swoje grzechy, Nie roz, rozczulać się nad sobą, ale powinni byli żałować, że tyle lat bo Bóg do nich mówił, tyle lat Bóg, do, Bóg ich ostrzegał, Bóg zapowiadał, a oni lekceważyli to. To było nad czym płakać i było nad czym żałować. I myślę, że to było serce Daniela. Że on przez to też przeszedł. I to pozwoliło mu właśnie wzrosnąć do miejsca, którym powiedział, Boże, gdziekolwiek jestem teraz, będę Ci służył, będę Ci wierny. I chociaż służył temu babilońskiemu królowi, widzimy, że nie służył na jego zasadach. Ale powiedział, pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie robić, mm. dlatego, że nasz Bóg jest większym królem. Że mamy ponad nad sobą jeszcze wyższą władzę, mamy jeszcze kogoś, komu chcemy bardziej służyć i bardziej się podawać niż królowi babilońskiemu. I Bóg to pobłogosławił wiem, że troszkę tak chaotycznie to wszystko, ale tak dzisiaj tak wychodzi, tak? Że tak jesteśmy troszkę nieprzygotowani wszyscy, ale myślę, że Bóg w swojej łasce tutaj coś mówi w naszych sercach. Jeszcze mamy tutaj o czym myśleć i też o co się modlić. Powstańmy jeszcze na chwilę do modlitwy, proszę. Kochany Panie, Uwielbiamy Ciebie i wywyższamy jako suwerennego Boga, który ma wszelką władzę na niebie i na ziemi, bez którego wiedzy żaden wróbel nie spada na ziemię, bez którego żaden włos naszej głowy nie spada. Wszystko, Panie, co dzieje się jest pod Twoją kontrolą i zarówno te rzeczy, które poczytujemy sobie jako błogosławieństwa, te rzeczy, z których cieszymy się i za które jesteśmy gotowi śpiewać Tobie i dziękować i wysławiać Ciebie, które tak łatwo nam przychodzi braci, z których się radować i o których opowiadać świadectwa, jak również i to wszystko, Panie, co jest nam przykre, to wszystko, co jest nam bolesne, to wszystko, co dopuszczasz i sprawiasz, co nas kształtuje w Twojej dyscyplinie i w Twym karceniu, abyśmy nie zginęli wraz z tym światem, ale raczej, abyśmy upamiętali się jeszcze z tego wszystkiego, w czym błądzimy, z tego wszystkiego, w czym jeszcze jesteśmy cieleśni, w czym ogarnia nas miłowanie tego świata i gdzie, gdzie właśnie te rzeczy tego świata, zarówno te złe, jak i te dobre, zaczynają stawać się zbyt dobre w naszym życiu i zbyt wartościowe i zaczynają nas tak pochłaniać, że nie mamy czasu na te rzeczy lepsze, ważniejsze, wyższe. Modlimy się, kochany Panie, aby nasze serca nie były pogrążone w tym światowym smutku. Kiedy tracimy te rzeczy, które są doczesne, które są przemijające które wcześniej czy później musimy stracić musimy je zostawić daj Panie raczej, abyśmy biedali, płakali i rzeczywiście martwili się, kiedy tracimy te rzeczy wieczne kiedy grzech nas obrabowuje z jakiejś łaski kiedy jakaś nieprawość związuje nas i sprawia nas, bez, czyni nas bezużytecznymi dla Ciebie prosimy, wybacz nam Panie Wybacz nam, kiedy ten światowy smutek wkracza w naszych serca. za mało jest tego pobożnego smutku, tego właśnie smutku, który jest od Ciebie, że widzimy właśnie to zamieszanie religijne wokół nas, że widzimy grzech w kościele, że widzimy jakąś nieprawość i zło, które uchodzi bezkarnie i, i tymi rzeczami się nie martwimy i to nas nie przejmuje. Widzimy biedę i nędzę i tragedie ludzkie wokół siebie. Panie, daj by nasze serca właściwie się smuciły aby też ten smutek mógł przerodzić się kiedyś w radość. gdyż ten smutek, tego nikt nigdy nie żałuje. Jeśli mamy ten smutek od Ciebie, Panie, to jest dobry smutek, z którego jakże jesteśmy później wdzięczni, bo Ty zabierasz ten popiół i ten wór i dajesz w to miejsce radość i taniec. Kiedy właściwie pokutujemy, kiedy właściwie smucimy się, Panie, Ty przychodzisz z tym balsamem pocieszenia i wlewasz nasze serca, nadzieję i pokój. Panie, dziękujemy Tobie, żeś nas spawił i że w Tobie jest nasza nadzieja, ratunku i spawienia w każdej sytuacji, we w każdych okolicznościach. I daj Panie, abyśmy przechodząc przez różne doświadczenia, przechodząc przez różne ciosy i zmagania, nie utracili nadziei. Ale trwali w ufności, żeś naszym dobrym Ojcem, że nas nie zostawisz i nie opuścisz. Ale jeśli będziemy Ciebie szukać z całego serca, to na pewno Cię znajdziemy. I że jesteś w stanie obrócić ku Dobremu każdą sytuację, każdą okoliczność. We wszystkim jesteś w stanie współdziałać ku Dobremu z tymi, którzy Cię miłują. Dopomóż nam żyć w tej nadziei. Trzymać się Ciebie. Do Ciebie lgnąć. Zapieczęty do Słowo w naszych sercach, aby nam nie uleciało, aby nam nie zwietrzało, ale pomóż nam o nim rozmyślać, niechaj będzie źródłem pokrzepienia w naszym życiu. Prosimy w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. jeszcze korzystając, że jestem w, środ w gronie wierzących Boże, że, może, że mogę dostać wsparcia w modlitwie. Ty wiesz Boże o co z żoną i z dziećmi modlimy się Boże od dłuższego czasu, szukając w tym o co się modlimy Twojej woli i Twojej pomocy. Dlatego proszę Cię Boże, myślę, że tu bracia i siostry słyszą moją modlitwę i przyłączą się w poszukiwaniu Twojej pomocy według Twojej woli Boże. Raz jeszcze przychodzę Panie, nie chcę mówić za wiele, tylko tyle, że jeszcze raz Ciebie proszę z całego serca Boże, z całej duszy, abyś pomógł Boże, abyś dał nam przetrwać też, i abyśmy pomocy doznali. Przybądź Boże i dopomóż, a Ty wiesz Panie o co się modlimy i o, na co czekamy. Niech się stanie Twoje dzieło, Twoja wola. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa dziękuję za wszystko amen. amen.